i Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Centrum Ademokracyjne UM we współpracy dzięki gościnie zamku. Zgodnie z zapowiedzią zeszłego miesiąca, dzisiaj skupimy się na mowach nienawiści, ponieważ jest to temat, który bardzo często pojawia się w debacie publicznej w związku z eskalacją samego zjawiska, ale często właściwie nie wiemy, co się razem czy jakie słowa, jakie hasła, jakie wypowiedzi są już mową nienawiści, jakie nie są, czy nienawiści jest przestępstwem, jeśli tak, to kto takie przestępstwo zgłasza, jak jest ono ścigane, jakie kary za to grożą. Więc słowo jest jak to jest regulowane w prawie polskim i europejskim, ale proszę się nie bać nie będzie nudno, zrobimy to na konkretnych przypadkach i przykładach, żeby z tym Mam nadzieję, że wychodząc stąd... Wszyscy będziemy już wyposażeni w narzędzia do skutecznej i trafnej identyfikacji mowy nienawiści. E, skupimy się również na bardzo ważnym zagadnieniu, mianowicie na tym, e, gdzie przebiega granica pomiędzy mową nienawiści e, a wolnością słowa. Nasz dzisiejszym gościem witamy serdecznie. Jest Pani dr. Absalna Koczcińska-Grabia z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii e, Nauk. E, Pani doktor specjalizuje się w tym temacie i szerzej w prawie antydyskryminacyjnym. Szerzej. Ba, jeszcze bardziej, jeszcze szerzej. E, także bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście na sam koniec jak zawsze e, otworzymy sobie pole do dyskusji, do pytań, do rozwijowania wątpliwości. Żeby nie była taka sztywna formuła ponieważ zwierzę to musi było Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i witam Państwa. Doceniam frekwencję, bo pogoda nie sprzyja yy, wychodzeniu na zewnątrz yy, i uczestnictwu na takie układ no, nie, za, nie za miłego tematu. Yy, ale też z drugiej strony mam wrażenie już tak często coś podejmowanego, aczkolwiek nie zawsze w sposób, który odzwierciedla, e, że tak powiem, prawdziwe oblicze mowy nienawiści. I mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się e, e, przedstawić e, to zagadnienie w taki sposób, jaki, w jaki ja je widzę e, i jakie, e, w sposób, który, który wydaje mi się słuszny. Chociaż oczywiście e, jest to kwestia e, bardzo dyskusyjna i bardzo kontrowersyjna. To, to całe zagadnienie, a właściwie nawet nie zagadnienie mowy nienawiści, Penalizacji mowy nienawiści, wkraczania prawa w sferę regulowania mowy nienawiści, karania za mowę nienawiści, to jest to, co, co budzi najwięcej, najwięcej kontrowersji i problemów. I dzisiaj będę, będę też o tym mówić. Nie będę się aż tak bardzo skupiać na przepisach, chociaż może właśnie od tego, od tego takiego szybkiego przeglądu zaczniemy i później już będzie nadzieję ciekawi, ale na początku ty, tylko tak każdy z Państwa na pewno ma pojęcie o, o umowie nienawiści, to jest zeszkolenia, to są materiały szkolenia dla policji i prokuratury, to dotyczyło, w szczególności ten temat dotyczył stadionowego antysemityzmu i rasizmu, bo o tym też porozmawiamy jak definiujemy tak, mowę nienawiści? Czym ona jest? To są takie ewidentne przykłady, w przypadku w których wszyscy raczej zgodzimy się, że, że, że, że, że mamy do czynienia z mową nienawiści. Chociaż może no, właściwie nie wszyscy to nie wszyscy się zgodzimy, ale przynajmniej w świetle prawa karnego jeszcze obowiązującego w Polsce, i w świetle regulacji prawa międzynarodowego, to jest mowa nienawiści, tak? Tutaj jest wytępić to karbatę plemię. Wiadomo dlaczego karbaty. To jakieś też przykłady. No właśnie to jest taki jeden z moich, jeżeli to nie zabrzmi dziwnie, dziwnie ulubiona ilustracja moja. Ponieważ tu jak na dłoni widać i można obalić ten argument, który mówi o tym, że kibice tak zwani, tak? Stadionowi. Czyli to, co oni najczęściej y, mówią podczas przesłuchań, wyjaśni, y, że on nie, nie ma nic przeciwko Żydom, tak, to nie jest żaden antysemityzm, tylko krzyczał na y, kibiców czy piłkarzy y, innej, innej drużyny, y, drużyny przeciwników, albo y, krzyczy Juderaut, ale nie zna niemieckiego, więc właściwie nie wie, do kogo się zwraca. Y, nie ma żadnych skojarzeń z no, nie ma żadnych skojarzeń co do Żydów. no Tutaj, na tym, na tym, na tym banerze, to raczej nie jest zawodnik przeciwnej drużyny, tak? tylko że najbardziej taki ewidentny, właściwie wzięty żywcem z jakichś nazistowskich materiałów, obraz, obraz Żyda. Więc to jest dla mnie. tutaj hajlowanie, e, tutaj też na koszulce piłkarz sobie umieścił, e, komu życzę śmierci, e, nigdy, rower nigdy nie będziesz Polakiem, tak? No i tutaj e, nasz, nasze miejscowe e, hasła, e, litewski chamiek mętni przed polskim <słuch> panem", tak? No to, to właśnie, wszyscy, no, no, no, no dla mnie to są ewidentne przykłady mowy nienawiści i, ja tak, tak ją rozumiem. E, jeśli chodzi o to w największym skrócie o przepisy prawa polskiego, które, y, które przywołujemy, kiedy, kiedy chcemy aby mowa nienawiści była penalizowana. Przepraszam. Mm. Czyli artykuł 119, tak, stosowanie przemocy lub bezprawnej, to to bardziej przestępstwa z nienawiści ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub bezwyznaniowość osoby lub grupy. Później mamy publiczne propagowanie ustroju totalitarnego i nawoływanie do nienawiści, które jest penalizowane w artykule 256 Kodeksu Karnego. I tutaj są przykłady, co można uznać za naruszenie tego przepisu, czyli takie stwierdzenia. Nazism zawierał wiele pozytywnych elementów. Warto wprowadzić je w Polsce, żyć do gazu, precz z islamem e, i, i kilka innych. Również właśnie poszukiwanie nazistowskich pozdrowień i tak dalej. E, I artykuł 257 znieważanie i naruszanie nietykalności cielesnej właśnie z tych e, pobudek, wymienionych, e, wymienionych w artykule 119, czyli czarne małpy żydowskie, robactwo, ukraińskie pasużyty, islamscy mordercy. Nie chcę nawet już tego dalej czytać, a, ale także właśnie takie, takie przykłady naruszenia nietykalności cielesnej jak popychanie, szczepanie, brucie, szarpanie osób, które, które są identyfikowane przez sprawcę y, z powodu ich y, prawdziwej lub rzekomej tak, przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej. Y, to tak w największym skrócie, a to jest prawo polskie. Y, Przejdę do tego później, ale tylko teraz zasygnalizuję, że właściwie jeśli chodzi o przepisy prawa w Polsce, my spełniamy wszystkie wymogi czy wytyczne, jakie, jakie stawiają międzynarodowe organy kontrolne, takie jak np. onz Komitet ds. spraw i Dyskryminacji Rasowej. Jakby nasze prawo jest, jest ok, jest w porządku. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a w szczególności w jednym, czyli w stosowaniu tych przepisów i ich interpretacji. I o tym, o tym też powiemy. Ale e, chciałabym zacząć od takiego właśnie dylematu i, i, i zastanowienia się nad tym, Ponieważ mowa nienawiści, prawda, czyst, penalizowanie mowy nienawiści yy, ma chronić przed tymi, którzy są wrogami demokracji. Tak, tak często się to, to ujmuje. Yy, natomiast można to tak przewrotnie formułować, zastanawiać się, yy, kto jest tak naprawdę tym, tym wrogiem tolerancji. Yy, ponieważ yy, no, jeśli weźmiemy tą słynną i łamiącą moje powiedzieć pana prezydenta Lecha Wałęsy o osobach homoseksualnych, które powinny siedzieć tak w ostatnim rzędzie w parlamencie, jeśli w ogóle powinny tam być, no to można stwierdzić, że to jest tak mowa nienawiści, ale można zarzucać niemowę nienawiści, natomiast ograniczanie zasad wolności tym, którzy właśnie domagają się penalizowania tego rodzaju stwierdzeń. Więc to jest taki, taki dylemat, który się pojawia przy, przy debacie nad mową nienawiści, a nawet szerzej właściwie nad, nad, nad wolnością, wolnością słowa. To samo dotyczy tych słynnych duńskich karykatur. Tak? Czy nietolerancyjni byli ci, którzy takie karykatury opublikowali, czy też muzułmanie, którzy zareagowali w taki, a nie inny sposób na znieważanie proroka. Napadając wręcz na, na, na szereg yy, yy, ambasad Danii w różnych, w różnych miejscach na świecie. Yy, ale jednak wydaje mi się, że jest to paradoks yy, pozorny, ponieważ yy, jeżeli przyjmiemy, że za sprawą mowy nienawiści zostaje naruszone jedno z najważniejszych dóbr publicznych, jakim jest, przynajmniej ja to tak interpretuje. Yy, pokojowe współistnienie, yy, róż, oparte na zasadach równości i wzajemnego poszanowania, właśnie współistnienie różnych grup yy, w społeczeństwie. Yy, więc jeżeli przyjmiemy, że to dobro wspólne chronimy, penalizując mowę nienawiści, to jednak tutaj ten rachunek straty korzyści zdecydowanie przemawia za tym, aby, aby taką nienawistną mowę penalizować i, i ograniczać. E, oczywiście, że musi tutaj dochodzić do ważenia wartości, ponieważ każde takie ograniczenie, no, jest właśnie ograniczeniem wolności słowa, które stanowi jeden z fundamentów e, liberalnej demokracji i, i, i każdego demokratycznego państwa prawa, e, no, jest czymś niezbędne dla funkcjonowania również społeczeństwa obywatelskiego, e, więc rzeczą oczywistą jest, że każde ograniczenie e, powinno być e, minimalne, tak? Ale wydaje mi się, że jeśli mówimy o takiej mówili jak tutaj przed chwilą było to prezentowane, to to jednak penalizacja jest tutaj, jest tutaj niezbędna. Co do praktyki prawa polskiego. Tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o spełnianie międzynarodowych standardów w zakresie jest regulowane i jak jest regulowane w polskim prawie, to zarówno Rada Europy, jak i organy ONZ-owskie, one badają różne sprawozdania składane przez Polskę do tych ciał cyklicznie. One zawsze stwierdzają, że, że prawo polskie tak te kwestie reguluje, jak to powinno być, że nie jest nadmiernie represyjne, że penalizuje te czyny, które w prawie międzynarodowym być penalizowane, takie jak właśnie nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym. Natomiast za każdym razem, gdy, gdy ta, taka ocena się pojawia, automatycznie jak gdyby zgłaszane są uwagi co do tego, w jaki sposób prokuratorzy i, prokuratorzy i sędziowie w Polsce te przepisy stosują. Ja bym chciała przytoczyć cytat z Pani Profesor Ewy Łętowskiej, który dotyczy właśnie tego, co zrobić z problemem z jednej strony niedostrzegania przez polskie prokuratory i sądy problemu mowy nienawiści nawet w przypadku takich ewidentnych, nienawistnych stwierdzeń czy aktów. Z drugiej strony, co zrobić z problemem takiego właśnie podchodzenia do, do tych kwestii. Myślę, że, że, że ten cytat właśnie tego dotyczy, tego, tego problemu i, i chciałabym, e, chciałabym tutaj przytoczyć tę wypowiedź w, w całej jej rozciągłości. Więc pani profesor Wendowska mówi tak, nie tyle chodzi o konieczną zmianę prawa, nie widzę takiej konieczności, Ile o zmianę praktyki z wygodnej na niewygodną dla prokuratury, a właściwie uświadomienie prokuraturze tego, czego nie dostrzega aksjologicznie. Akcentowanie kolejnych zmian w prawie zwraca uwagę na to, że rzekomo brak narzędzi, że trzeba wzmóc formalną represyjność prawa itd. tak Tak nie chwycimy byka za rogi. Prawda jest taka. W prokuraturze się nie chce, bo tak wygodnie. Ja bym może nie była aż tak radykalna, bo ja rzeczywiście, obserwując od, od, od wielu lat to, co robi prokuratura w, spraw, w sprawach dotyczących mowy nienawiści, muszę przyznać, zresztą tak samo jak, jak policja, że ten problem jest coraz lepiej dostrzegany, coraz lepiej znany i, i te statystyki też na to, na to wskazują. Natomiast na pewno Pani Profesor ma rację w tym, że jednak przeważa taka, taka tendencja do ignorowania tego rozwiązania. A w niektórych przypadkach, kiedy czyta się uzasadnienia decyzji prokuratorskich, czy wręcz wyroki sądowe, no nie sposób uciec przed właściwie zastraszającym wnioskiem, że być może dany prokurator, czy, czy sędzia po prostu zgadza się z nienawistnymi poglądami, których oceną miał się, miał się zajmować. Mamy ma bowiem w Polsce do czynienia, na przykład z wyrokiem sądowym, w Sędzia uniewinniając aktywistów Narodowego Odrodzenia Polski od zarzutu nawoływania do nienawiści na, na tle rasowym, dowodzi, cytując tutaj wiernie wypowiedzi samych Nopowców, że propagowanie hasła czystości krwi stanowić ma jedynie postulat i tutaj też cytat zachowania w mozaice ras ludzkich, biologicznych cech własnego narodu, jego oryginalnego, niepowtarzalnego piękna. Jest po prostu wyrazem fascynacji, myślą Artura Gobino. No, Artur Gobino y, fascynował szczególnie Adolfa Hitlera, więc no, pozazdrościć y, autorytetów. Y, pojawiają się również prokuratorskie postanowienia, właściwie pojawiały się, bo od dawna takim, aż takim nierealistycznym nie słyszałam na szczęście, których uznaje się, że nie ma podstaw do y, zastosowania przepisów kodeksu karnego, o których tutaj już przed chwilą mówiłam. W odniesieniu do takiego stwierdzenia, tu cytat, Polakożarczyk Żydów nie można pozostawić bez kary. W czasie okupacji stosowaliśmy dwustopniową karę chłosty. Była w 90%, 95% przepraszam, procentach skuteczna. Kto wie, czy ich dzisiaj nie zdałaby egzaminu? I tutaj uzasadnienie prokuratorskie. Z tekstu nie wynika jednoznacznie, o jakie restrykcyjne działanie i atakowanie chodzi autorowi, a wątpliwości w tym względzie nie można interpretować na jego niekorzyść. Więc no, zdarzają się i takie wyroki, i takie, takie postanowienia. Mamy tutaj te dwie decyzje też prokuratury w Poznaniu, tak, dotyczące wykrzykiwania podczas meczu Lek Poznań, Bidę Hasel. Łódź, haseł Waszym domem Auschwitz jest, cała Polska o tym wie, że czerwona armia ta pójdzie... Coś mi się pomyliło. Powinnam już to znać na pamięci. Czerwona armia ta cała pójdzie do pieca i do Gazu, RTS i tak dalej. Więc na początku tutaj prokuratura umorzyła, jak pewnie w większości wiemy, to postępowanie. Później zostało to poddane kontroli prokuratury apelacyjnej i, i później znalazła ta sprawa jeśli tak można powiedzieć, szczęśliwy finał. No, ale mamy też wspaniałe przykłady mądrości sędziowskiej i też taki bardzo znany przykład właśnie, o którym pewno Państwo słyszeli. Kiedy sędzia, skazując za kibiców, za, za takie krzyki Hamas, Hamas, Judel, Audem, Tutaj właśnie wśród tłumaczących się kibiców padało Maczenia, że y, no, nie, zna, nie zna niemieckiego, Gaz jeszcze trochę kojarzy, ale Judek już nie, y, więc nie ma problemu. No więc tutaj sędzia jednak dostrzegł, że, że to tłumaczenie nie za bardzo y, jest przekonujące i, i skazał y, y, kilkanaście osób wtedy, między innymi na, ob na obejrzenie, y, skazać na obejrzenie Fajnie brzmi e, filmu Cud Purymowy Mowy e, Izabeli Cypińskiej o tym właśnie, jak taki polakożarczy, e, żydosarczy Polak e, zmienia się pod wpływem różnych czynników e, w kogoś, kto zaczyna się interesować i rozumieć e, i tradycję, i kulturę żydowską. Właściwie dotyczy to całej rodziny. E, no, pozostaje mieć nadzieję, że, e, że obejrzenie tego filmu wywarło skutek, ale to jest właśnie taki wyrok, który, w, w kierunku którego ja bym już sz, szła, gdybym gdyby była e, sędzią, e, ponieważ mimo tego, że należy zdecydowanie dozwolenniczek e, penalizowania mowy nienawiści, e, to ma z tym duży problem, ponieważ to jest, tak jak powiedziałam, ograniczenie wolności wypowiedzi i myślę, że czy mniejsza grozi ta represja karna, tak, tym, e, tym lepiej, a... natomiast y, to zagrożenie powinno być zniesione. Y, natomiast dobrze jest szukać innych środków, które mogą zmienić w świadomości, tak dogłębnie, bo, bo ta nienawiść, która jest źródłem mowy nienawiści, to jest problem o wiele szerszy i o wiele głębszy niż, y, niż tylko wykrzykiwanie haseł na, na meczach piłkarskich. To jest, to jakby ostatnie, ostatni akt, ostatnie stadium y, tego, tak jak tak nienawiść i wrogość yy, kiełkują. Yy, więc, więc to jeśli chodzi o praktykę yy, polską, nie, nie, nie pokusiłabym się i nie umiałabym chyba jej na się dzisiejszy jednoznacznie ocenić. Wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że prokuratury już wiedzą, yy, jak podchodzić do tego rodzaju spraw? Nie zawsze to jednak nadal czynią. Mam bardzo duże obawy, ale może się pomylię. chciałabym, jeśli chodzi o te akty słownej nienawiści, które zaczęły się pojawiać w odniesieniu do e, uchodźców tak? i do, do, do świata islamu i, i przedstawicieli tej religii, wyznawców tej religii. E, Chciałabym, żeby te dobre przykłady, które najczęściej w Polsce dotyczą um, przeciwdziałania antysemityzmowi i ścigania antysemityzmu, e, zostały przełożone na zasadach równości, e, oczywiście jeśli, jeśli stan faktyczny jest podobny, e, w odniesieniu do e, antymuzułmańskich wystąpień, bo e, obawiam się tego, że jednak w świetle całej dyskusji, realnych problemów, które, które niesie ze sobą tak zwany tak problem uchodźczy, będzie istniało nie tylko społeczne, ale też polityczne przyzwolenie na to, żeby tego rodzaju nienawistne treści funkcjonowały w dyskursie publicznym, na zasadzie zdania w dyskusji, tak? Właśnie i, a, nie, a nie nienawistnych haseł. Tego się obawiam, ale I prokuratury, i sądy staną na wysokości zadania i dadzą jasny przekaz, jasny sygnał co do tego, że nawoływanie do zabicia kogokolwiek czy do prześladowań itd. jest, jest w Polsce niedopuszczalne. Chciałabym teraz przejść do kilku takich szczegółowych zagadnień. Właściwie to, to, to, to myślę, że warto powiedzieć o dwóch, bo jeśli chodzi o kłamstwo święcińskie, to taki ulubiony temat, to, to myślę, że przynajmniej w naszym tutaj polskich realiach właściwie ten, ten problem jest marginalny, tak? Może powiem tylko że taką ciekawostkę. W Polsce zakazane jest negowanie, negowanie Holokaustu. Te przepisy są zawarte w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. I, do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast tylko wówczas, jeśli negowane są zbrodnie popełnione tam w okresie od 1 września 1939 roku do, do końca wojny, wobec, zbrodnie popełnione wobec obywateli polskich, tak? Czyli jeżeli, teoretycznie, jeżeli ktoś neguje holokaust dokonany na węgierskich Eee, to wówczas no, można się zastanawiać, czy, czy, czy, czy takie kławstwo święcińskie podlega nie penalizacji Ale to tylko tak na marginesie. A, a szerzej, czy, czy, czy jako takie właśnie dwa szczegółowe zagadnienia, chciałabym e, z Państwem m, poruszyć e, sprawę Charlie Hebdo. Myślę, że ona jest cały czas, cały czas jednak żywa, niedawno była rocznica tych strasznych wydarzeń. A w drugiej kolejności tego, nad czym e, wielu też prawników zajmujących się penalizowaniem mowy nienawiści, zagadnieniem penalizowania mowy nienawiści, e, się zastanawia, jest to w jaki sposób i na jakich podstawach wybierać kategorie e, grupy osób, które są szczególnie chronione w prawie przed mową nienawiści. E, więc może właśnie najpierw w e, e, do i pytanie o to, czy czy, czy to, co robił ten tygodnik, yy, to była realizacja wolności wypowiedzi, czy nawoływanie do nienawiści na tle religijnym, którego skutkiem stała się zbrodnia? Tak? Bo można na tę sprawę patrzeć w dwojaki sposób. I właściwie następnego dnia już po zamachach terrorystycznych, yy, kiedy tysiące osób na całym świecie mówiło, tak, że słyszeli, yy, zaczęły się też pojawiać głosy. Nie w moim imieniu, albo tak, ale, tak. I tutaj następowały właśnie tłumaczenia dotyczące tego, że właściwie te, oczywiście nikt poza może redaktorem Ternikowskim nie, nie, nie usprawiedliwiał stosowanie przemocy. E, natomiast e, pojawiały się głosy, że, że była to reakcja bardzo gwałtowna, nieuprawniona w żaden sposób i e, zbrodnicza. Natomiast była to reakcja na I y, to jest trudne. No. Ja oglądając te materiały tego, tego czasopisma, y, szereg z nich zakwalifikowałabym jako no, wolące do nienawiści. Jakby dla mnie ta granica pomiędzy y, satyrą y, a, a szerzeniem nienawiści wielokrotnie tam y, została w przeciągu kilku, kilku lat właściwie, bo, bo to. To, nie, to, to, to jest stary tytuł francuski, natomiast dla mnie ona została przekroczona. Tyle tylko, że po pierwsze prawo francuskie w taki dość restrykcyjny sposób traktuje traktujemy nienawiści i ci, którzy nie zgadzają się z publikacjami, z tymi rysunkami prezentowanymi przez to czasopismo, mieli wszelkie środki prawne, żeby wejść na, na drogę prawną i tak domagać się ochrony swych, swych praw. Kilka takich pozłów było składanych, one chyba w jednym przypadku zakończyły się powodzeniem. natomiast jakby no tutaj wszystko powinno i w sposób dramatyczny nie zostało przeprowadzone w granicach prawa, natomiast były inne możliwości reagowania na to, co, co robi ten, to czasopismo. Po drugie, ta cała kwestia dotyczy takiego konceptu znieważania, religii. Nie znieważania uczuć religijnych, tylko znieważania właściwie religii jako takiej, znieważania proroków, świętych ksiąg. I jest to koncepcja, która przez wiele lat była bardzo lansowana przez państwa muzułmańskie na forum ONZ, aby właściwie ustanowić osobny traktat, który traktat międzynarodowy, który dotyczyłby zakazu właśnie znieważania religii. Ta koncepcja upadła kilka no właściwie dwa, trzy lata temu ze względu na taki zdecydowany sprzeciw świata Zachodu w szczególności państw Unii Europejskiej. Natomiast to, jakby ta korelacja tutaj jest bardzo, bardzo widoczna, że ci, którzy w taki zbrodniczy sposób zareagowali na karykatury proroka i na, na no właściwie na takie znieważanie wyznawców islamu, oni. przeciwniczką tak, takiego ujęcia i obejmowania ochroną nie jednostek, ich praw czy nawet nie grup, ale stricte kwestii dotyczących religii jako takiej, czyli tak jak wspomniałam wizerunku proroka czy, czy, czy, czy świętych, świętych ksiąg danej religii. Tutaj tylko taka dygresja Bardzo szeroko dyskutowanym ze Stanów Zjednoczonych, które no, jawią nam się w kontekście przede wszystkim pierwszej poprawki jako ostoja wolności słowa, i często takie mylne przekonanie o tym panuje, że właściwie można w Stanach powiedzieć wszystko bez, jakichkolwiek, bez jakiegokolwiek zagrożenia ze strony prawa, już nie wspominając o prawie karnym w szczególności. No a uniwersytety amerykańskie no, to to. to kastiony wolności słowa. No ale kilka lat temu yy, jedna z Pań profesor na Uniwersytecie Yale yy, yy, yy, chciała opublikować książkę naukową, bardzo naukową wręcz, yy, w której chciała, yy, chciała zamieścić yy, wizerunki Mahometa yy, z całej właściwie historii, yy, yy, od kiedy właściwie takie, takie wizerunki się pojawiały. Yy, ta książka nawet nie dotyczyła kontrowersji, jak świat islamu, jeśli mogę tak generalizować, nie powinnam, ale część świata jest tam, w jakiś sposób się do, do, do publikowania tych wizerunków odnosi. No i wyobraźcie sobie Państwo, że wydawnictwo Yale University Press odmówiło publikacji tej książki. Zapanowała tam totalna konsternacja, co, co, co, co z tym faktem zrobić, ponieważ tam były protesty i stowarzyszenia uczelni amerykańskich i, i wielu innych środowisk no ale ta książka się nie ukazała ostatecznie, więc to pokazuje też jaką siłę rażenia mają kontrowersje, które, które właściwie rozpoczęły się w Europie, bo to było trochę na fali właśnie tych wydarzeń z duńskimi karkaturami z ale to tylko tak na marginesie, że nie tylko, nie tylko my mamy problemy z tym związane. I druga kwestia właśnie, o której chciałabym powiedzieć, to, to kryteria wyboru grup czy cech ze względu na które decydujemy się przyznać w prawie przedstawiam bardzo umownie dwa hasła, precz z Żydami i precz z gejami, tak? Dlaczego w przypadku jednego z tych haseł grozi nam kara więzienia, tak mówiąc bardzo, bardzo hasłowo, a w przypadku drugiego z tych haseł nie grozi nam nic, a w niektórych środowiskach grecz poklask i, i uznania. Um. No właśnie, dlaczego tak jest? Jeśli chodzi o historyczne uwarunkowania i zapisania i włączenia w tę ochronę prawną grup ze względu właśnie na rasę, etnię, tak, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, no to historycznie są to grupy, które były najbardziej tak prześladowane. Trzeba pamiętać, że cały mechanizm ochrony praw człowieka prawa praw człowieka, prawa ochrony praw człowieka yy, był kształtowany yy, po wojnie, po drugiej wojnie światowej i właściwie na na tak? Yy, tego co się, co, się, co się, podczas niej stało i ludobójstwa do którego podczas niej doszło yy, więc jakby też uznanie tych a nie innych cech za, za, cechy, które należy yy, podać szczególnej ochronie było w zasadzie właśnie w ten sposób. Um, natomiast y, wiemy, że no, ewolucja, która się dokonała również w tym zakresie i również y, jeśli chodzi o, o grupy, które są gdzieś poddawane y, takiej nienawiści i dyskryminacji, y, no, ta dynamika miała, miała miejsce, nastąpiły tutaj różne zmiany y, i moim zdaniem w sposób jednoznaczny Powinno się dziś włączyć osoby LGBT bo one są w sposób ewidentny, na to wskazują badania, w szczególności Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jeśli mówimy o takim poziomie Unii Europejskiej, ale też szereg innych i tam jasno jest wskazane w jak dużej skali i w jak terystycznej niekiedy postaci mowa nienawiści jest strzelona wobec osób. W Polsce były próby rozszerzenia tego katalogu, który jest zawarty z katalogu C, w artykułach 256, 257, 119 Kodeksu Karnego, ale właściwie też posługując się nienaukowym terminem, zrobił się z roku, przez tego duży cyrk tak? w 2012 roku, kiedy Platforma Obywatelska za wszelką cenę chcąc uniknąć Włączenia w sposób taki jednoznaczny i jasny osób, e, ze, jakby ochrony ze względu na orientację seksualną, tożsamość toż płciową, wymyśliła koncept, który się nazywa, tego to się nigdy na pamięć nie nauczę: naturalne lub nabyte cechy osobiste. Także e, ma być karana mowa nienawiści ze względu na naturalne lub nabyte cechy osobiste. Z, wszystko. To jakby totalnie rozmywa sens i, i zakres. Y, Wprowadzenie takiego przepisu po pierwsze no, nie miałoby dużo do czynienia z, z tym, czym jest prawdziwy cel ochrony poszczególnych grup przed mową nienawiści, a poza tym sparaliżowałoby praktykę stosowania tych przepisów według mnie w sposób, w sposób całkowity. I tutaj pozwolę sobie zacytować e, komentującego te przepisy pana profesora Sadurskiego, który pisał tak. Rozszerzając te kategorie na właściwie wszystkie możliwe przesłanki, naturalne lub nabyte cechy lub przekonania, czy pozostaje coś poza zakresem tego pojęcia, siłą rzeczy obniża się poprzeczkę także dla nienawiści szczególnie niebezpiecznej, a przecież problem nie polega na tym, kolejne enigmatyczne przesłanki dyskryminacyjne. To jest akurat łatwe i nic nie kosztuje, ale by rzeczywiście realizować to prawo, które już jest, bo jest ono w dużej mierze prawem na papierze, nie nieegzekwowanym, a jeśli zostanie jeszcze bardziej rozdęte, to rozsiew między sformułowaniami kodeksowymi, a praktyką wymiaru sprawiedliwości tylko się pogłębi. No i ja się tutaj w całej rozciągłości z tym zgadzam. Niestety w całej debacie publicznej, które właściwie nie publicznej, a sejmowej, która się wówczas e, przetoczyła nad tymi propozycjami rozszerzenia e, katalogu e, tych cech, e, wypowiedział się też słynny ostatnio pan poseł Stanisław Pięta e, i on właściwie w, w inny sposób jeszcze postrzega e, te zagadnienia i on mówił tak. Chciałbym zapytać, dlaczego Wasza propozycja, czy propozycja, um, on się wtedy odnosił, to mówił do y, posłów Ruchu y, Kota ówczesnego, y, którzy proponowali y, takie jasne określenie, czyli orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Więc on pyta, pyta tak. Chciałbym zapytać, dlaczego Wasza propozycja ogranicza się tylko do gejów i transwestytów, bo do, dołożenie kobiet, starców i niepełnosprawnych jest zupełnie sztuczne. Dlaczego autorzy projektu nie chcą przeciwdziałać zagrożeniom, którym podlegają grubi okularnicy, dotknięci płaskostopiem, zezem? Przecież oni też bywają dotknięci tym, co wy nazywacie pomimo nienawiści. Tak, więc jest to no, w, w taki cyniczny sposób ujęte, natomiast to pytanie no, no, no, można stawiać jest zasadne, tak? Dlaczego? dlaczego nie te grupy, a te grupy, a nie inne. Ja tak jak powiedziałam, biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych nad mową nienawiści, uważam, że bezwzględnie osoby LGBT powinny być chronione. Nie mam takiego przekonania, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ale... Po prostu zastanawiam się, nie wiem, nie widziałam takich badań, które by wskazywały na to, że osoby niepełnosprawne są poddawane mowie nienawiści w taki sposób, który w sposób rzeczywisty jakby wpływa na nie tak, jak mowa nienawiści wpływa na na przykład na osoby o innym kolorze skóry, czy wyznanie. Chociaż z drugiej strony można właśnie, pomijając kwestie muzułmanów zastanawiać się, czy w Polsce ochrona przed mową nienawiści na tle religijnym jest konieczna, tak? No, no, no, no, no są to pytania, pytania otwarte. E, czy na przykład jeśli chodzi o wiek, bo też się postuluje wprowadzenie ochrony przed mową nienawiści ze względu na, na wiek, ale według mnie jakby zostawiając skalę nasilenia i drastyczności form mowy nienawiści wobec osób LGBT, czy wobec y, muzułmanów, czy wobec Żydów, z mową nienawiści wobec osób starszych, no jednak tutaj ja nie widzę żadnych żadnych podobień, jeśli chodzi o, o ani o skalę, ani o, ani o formę, a wręcz ja takiej, przy, przynajmniej w przypadku Polski, takiej mowy nienawiści nie dostrzegam. Um. Chciałabym na koniec może powiedzieć o tym, że ja sprzeciwiam się Takiemu podejściu, które często jest yy, prezentowane, że jedyną odpowiedzią na mowę nienawiści powinno być yy, właściwie prezentowanie kontrargumentów, yy, że nie zgadzam się tak z Tobą, ale yy, umrę za to, abyś mógł mówić yy, na co masz ochotę, yy, czyli Właśnie kontrwypowiedź w odniesieniu do, do wypowiedzi, fakt, że wypowiedź jest nienawistna, to nie powinien powodować, że, że jest ona ograniczana, karana. Jednak wydaje mi się, że w konfrontacji z niektórymi przykładami mowy nienawiści, takimi jak życi do gazu, czy zrobimy z wami, co Hitler z Żydami, do muzułmanów w Polsce. To takie określenia, jak obraźliwe, głupie, wydają mi się nieadekwatne, bo te wypowiedzi, te hasła, te książki są dla mnie odpowiednikiem przyszłych pogromów i y, często preludium do takich działań, my w Europie wiemy o tym aż za dobrze mam, mam wrażenie. Ym. I zakończę może, może takim zdaniem, które, które sobie kiedyś zapisałam, że obrona tolerancji przed wrogami tolerancji to hasło zawierające w sobie niebezpieczeństwa nadużyć, ale stawką jest nie tylko abstrakcyjna zasada, ale przede wszystkim dobro psychiczne, bezpiecze, bezpieczeństwo i godność ofiar mowy nienawiści, a często i innych jeszcze bardziej groźnych przestępstw nienawiścią motywowanych. I ja w ten sposób postrzegam to całe zagadnienie i serdecznie zapraszam do, do głosów, dyskusji, zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję że jest potrzeba głosów pytań. Jesteśmy na kabelku, więc myślę, że... Ale jest nas niewiele, z mała, więc dam sobie radę. Proszę tylko, aby mówić głośno, tak żeby i również te osoby, które są za Państwem. Bardzo proszę. Zawsze sprawiają, że się z Państwem zgłasza. Tak, proszę, ja podzielę się do obserwacji, bo e, często słyszeliśmy przykład, że Edo, oni w, na rocznicę tego systemu wydarzenia e, zostali wolni. W każdym razie była najpierw postać boga, która miała atrybuty włoskie między trójką opodatkowania. Я люблю, чтобы я узкажу. Rozumiem, że też jest ta ochrona. A jeśli mam do nas pod adresem uchodźców, prawda? Nie wiem, transportem pod tytułem uchodźcy do gazu na to. To pytanie, kto tak naprawdę może się, kto może się ubiegać do ochrony i czy ta ochrona faktycznie istnieje? Pomijam to, że tak naprawdę, prawda, jest tak naprawdę bardzo mała grupa ma osób, które faktycznie ten status otrzymały. To. Ale to, no. rozumiem, że tutaj faktycznie jest jakby to domniemanie, że, że tam osoba, czy faktycznie jest imigrant na to, który no, może być uważany za tego ale naprawdę będzie chroniony przez te z kodeksu karnego. Znaczy, można tak na ocenę trochę. Ja mówię, razem razem się weźmiemy, po co w ogóle karzemy? Bo w ogóle, wcale za cokolwiek, za kradzież. Bo chcemy wyeliminować kradzież. Wiele razy zabójstwem, zbadam sankcje karne, to czymy, które chcemy eliminować. Z kolei wiemy, że jeżeli penalizujemy coś, co jest społecznie akceptowalne to jest ryzyko takie, że to prawo przestaje być przestrzegane, wręcz będzie lekceważone i to jest kontrproduktywne. Na przykład, kiedy prowadzimy absolutną zakaz aborcji, to i tak wiemy, że aborcja będzie dokonale mała, tylko będzie podziemnie, będzie wydaje, mało tego i to prawo będzie lekceważone. W związku z tym właśnie do tego zmierzam, w tym przypadku, że po co penalizujemy mowę nienawiści? Bo nie chcemy, żeby ta mowa funkcjonowała w wieku, ale czy instrument, jaki stosujemy, do tego, żeby wyeliminować mowę nienawiści właśnie, stosunku do uchodźców, czy instrument, czy, czy karanie to jest dobrym instrumentem. Dlatego nieśmiałam, czy, czy jak pani doktor opisywała reakcję prokuratury czy policji, czy to właśnie nie jest pewien dowód na to, że to jest zły instrument i oni też ja wiem, czuli, że no, karanie dobrze, że możemy to karać, ale to nie jest to, to nie jest ten instrument, który wyeliminuje Eliminuje to zjawisko, a mogą tego no, wręcz czasami prowokować. Ja, na przykład, permanentnie przychodzę do czerwonym świetle jak widzę, że beznadziejnie się nic nie jedzie, stoi, ja stoi. No, Łamię to prawo, łamie. Więc czasami się zastanawiam, właśnie, czy nie ryzykujemy, że coś każemy, i taka tego specjalnie wszyscy dostrzegają, że, że to jest anachroniczne, i w związku z czym w związku z czym, e, e, jak gdyby, tworzymy taką, e, no, negatywne stosowanie do prawa, to jest no złe bo wszyscy powinniśmy starać się tak, żeby było, żeby było, żeby było, żeby było, czy tutaj, a to jest taki problem dla mojej małej miści, że, m, żebyśmy wiedzieli, że, że, że, czy może jednak warto by też pomysła o innych jakichś instrumentach. Dziękuję. No, Pan Profesor tutaj dotykał jakby, klucz problemu, ale, bo jeszcze Pani Doktor z kolei poddała prokuraturze ten świetny pomysł na unikanie zajmowania się tego rodzaju, teraz będziemy mieć uzasadnienia dotyczące tego, że przecież nie padła nasto syryjczych, tak, więc, więc yy. myślę, że tutaj bardzo dużo, właściwie wszystko będzie zależało, jeżeli takie hasła się pojawiają. Tam, czy tam uchodźcy do gazu, bo jednak z moich obserwacji wynika, że autorzy tych haseł e, chyba są tak przekonani o tym, że nic im za nie nie grozi, że wprost e, mówią o islamie przede wszystkim. tak? E, ale rzeczywiście no, już nie, nie rozdzielają tego na Syryjczyków, Afgańczyków i tak dalej, więc tutaj ten element pochodzenia e, narodowego czy etnicznego czy rasowego odpada patrzymy na samo hasło jako takie. E, natomiast tutaj od interpretacji i e, podejścia policji prokuratury zależy to, czy dostrzegą, że za tym hasłem e, nie kryją się uchodźcy, dwóch uchodźców z, no nie wiem, skąd, bo raczej nie mamy wielu uchodźców z Belgii, tak, albo ani z Austrii. Mówię e, e, Austriaka, więc jakby, no, no, dla mnie jest to kwestia tylko, tylko interpretacji. Bo rzeczywiście jest tak, że hasł, no, no, uchodźca nie jest jako taki chroniony w polskim prawie karnym przed nienawiści, czy przestępstwami z nienawiści. A, a to, o czym mówił Pan Profesor, czyli cała istota i yy, problem z tym, yy, po, co, po co każemy za, za mowę nienawiści. Oczywiście, że jest tak, że to powinien być właściwie ostatni yy, element i ostateczny w całym arsenale instrumentów, które powinniśmy wdrażać na rzecz tego, żeby dzieci nie wzrastały w takich postawach ksenofobicznych, nienawistnych. Ale tak się po pierwsze nie dzieje, takie programy nie są prowadzone, przynajmniej, przynajmniej w Polsce i niepowszechnie. Nie po drugie, nawet w państwach, które takie programy mają i w których wydawałoby się, tak jak w Wielkiej Brytanii, że, że no, tak? że tam już to całe pokolenia wyrosły w środowisku nazywanym często tak multikulti i że tamte zasady tolerancji i poszanowania wszystkich powinny być właściwie oczywiste, a jednak tam dochodzi do drastycznych przykładów szerzenia mowy nienawiści. I myślę, że najważniejsze w tym jest zadanie sobie pytania o to, jak, jak szkodliwa yy, tak naprawdę jest mowa nienawiści? Jakie jak zło, jak okrzydła no, ona wyrządza? Yy, jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, że właściwie w niektórych przypadkach ona w ogóle uniemożliwia grupom mniejszościowym funkcjonowanie na zasadach równości w społeczeństwie, wychowywanie swoich dzieci w poczuciu godności, wolności yy, i bezpieczeństwa to jakby tutaj zostają naruszone podstawowe prawa człowieka i myślę, że instrumenty prawa, prawa karnego są jednak adekwatne i powinny być utrzymane. A co do percepcji społecznej przestać, ja bym jednak chciała wierzyć, chociaż może to jest naiwne przekonanie, że jeżeli przez długi czas, jeżeli, to, jeżeli taka świadomość społeczna będzie, że, że coś jest penalizowane, coś jest w kodeksie karnym, to jednak dla większości ludzi nie mówię do jakichś tam grup marginalnych, ale dla większości jest to jednak taki jasny przekaz, że to jest coś złego, że to jest przestępstwo, tak? I, i może po dziesięcioleciach funkcjonowania takich przepisów ta świadomość się na tyle utrwali. Chociaż ja zaczynam naprawdę myśleć, że, że wszystko zawodzi i jakaś taka pierwotna nienawiść, to bardzo pesymistyczna jest konkluzja, ale jest wpisana w naturę ludzką, w której nie zmieni nic, ani edukacja, ani Prawo, ani Kościół, który często mówi o, tym, o miłości bliźniego i tym, o tym, że nie wolno nikogo nienawidzieć i, i, i, i nawoływać do nienawiści przeciwko innym. Jakby te, te instrumenty nie działają tak do końca, tak żaden z nich tak naprawdę, więc nie widzę do końca powodów, dla których Prawo nie miałoby być jednak jednym Mamy do dyspozycji. Um, tak? Ja Miałam jeszcze pytanie o wizualność. Ta naród jest penalizowana i w jakim zakresie? Nie ma słowa w mowie. Tak, oczywiście. To, no, to jest traktowane jako wypowiedź. I tutaj o rzeczywistości również Nie, miśle? nie ma wizualność, nie słowa. Nie ma pani namiści. Tylko A. obraz, przekaz. A. Gdy nie ma słowa w mowie i namiści. Nami ta? Tak? Nie, nie ma słów. Nie ma, słów. Nie ma słowa w mowie i namiści, na bo Nie ma słowa w mowie na bo mówimy o mowie. No to tutaj też mamy bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dotyczy nie tylko właśnie wypowiedzi pisemnych czy słownych, ale obrazów również, tak, plakatów, banerów tego rodzaju, tego rodzaju przekazu. To jest taka sama forma wypowiedzi jak każda inna. Może to być również przekaz artystyczny, który zostanie uznany za wzniecający nienawiść. Więc tutaj... Oczywiście, że łatwiej jest wykazać, czy coś bezpośrednio nawołuje do nienawiści, jeśli mamy, jeśli mamy to sformułowane jako hasło, tak? ale nie ma przeszkód, aby obraz uznać za znieważanie na tle etnicznym, rasowym, narodowościowym, czy nawoływanie do nienawiści na tym samym, samym zdaniu. Ale mieliśmy wtedy przesunięcie granicy, w związku z tym wydarzeniem, i tak, to Pani śledziła, jakie jak, jak jest takie to stanie to prawne? Bo teraz trzeba następowanie, jak to wygląda. Nawet dokonałam donosu na no, państwo polskie, właśnie na sytuację, yy, rozmawiając na ten temat z, z dyplomatami z innych, z innych państw. Ponieważ no, z jednej strony taka swoista paranoja, tak? Doszło do spalenia mógł Żyda podczas manifestacji pod tytułem stop Islamizacji. Europy. No operacja to jest właśnie nie poddaje się do końca kategorią prawną. Muszę powiedzieć tak bardzo osobiście, że, że ja to odchorowałam i bardzo głęboko przeżyłam, bo myślałam, że już pewne rzeczy mamy ze sobą w Polsce, jeśli chodzi o antysemityzm, a palenie kupły Żydanu to, to jest jeden z takich symboli i najstraszniejszych czasów. Więc byłam tam przerażona. Trwa postępowanie prokuratorskie yy, i zostało ono, z tego co ja wiem, wszczęte w dużej mierze yy, ze względu na rozgłos taki międzynarodowy, jaki ta sprawa zyskała. bo rzeczywiście była, yy, była opisywana w mediach na całym świecie. Yy, tam złożył w ogóle doniesienie na prokuraturę prezydenta. Ale, ale myślę, że z urzędu również do tego by doszło, tak jakby no, prokurator by tutaj zadziałał właśnie ze względu, mam wrażenie, na tę presję, chociaż nie, jakby nie mówię na pewno, bo tego po prostu nie wiem. Może również dlatego, że sam dostrzegłby e, nienawistny przekaz w tym, w tym, co się stało. Ja mam takie pytanie, na to, że w bardzo wielu przypadkach problem postępowania Karnego, takiego powiedź prawnego rozwija się od problemu definicyjnego. Tak? Y, definicje mają charakter bardziej polityczny, y, bardzo często, y, niż wynikający jakby, z zasad zdrowego rozsądku, który zresztą nie wierzy do tego. Y, Ale y, ta definicja powiedź dla jest y, do pewnego stopnia wycyzelowana, w pewnej mierze przekopiowana z międzynarodowych y, rozwiązań. W pewnym sensie, żeby w Boże, nie, albo nie bronić się na przykład w osobie tak, e, Ale z drugiej strony jest ona oczywiście pełna w życiu, tak, e, Czyli na przykład w sytuacji, kiedy Jarosław Kaczyński porównuje e, e, oponentów politycznych, którzy e, w dużej mierze nie są z w z Polakiem, to proszę, mamy ich przystaw. Na przykład to jest nazywają Nazywam są te Polany. W tym momencie jest trudno wytoczyć postępowanie o użycie mowy nie ma wisi, ponieważ on nie określił y, tej grupy odbiorców za dobrze, tak? znaczy on nie się na jakieś wydarzenia, ale ci ludzie, którzy tam byli, oni nie reprezentują Do tego, do tego. Więc to no, trudno by było. To Zresztą nie nim nie że musi być jakaś formuła, ale tam, tym, to, no, no, możemy się zgrzymać, możemy go indywidualnie, jak ktoś się poczuje osobiście obrażony, że ja nagle nie pójdę za to samo. I do sądu. Ale jest ją przeszłość, prawda? I widzimy, że ta przeszłość możemy sobie ją, ją projektować, patrząc na weg, no Z tego już się tak. nauczyliśmy. Niewątpliwie to, co tam się wychowało od hmm. wielu lat, jest to jest pewna grupa spodarkowała nad Cyganami, która jest wprost atakowana. I ta atakowana jest już polityków. I przed bojówki. Ja no, myślę, że to jest sama o wojownikach. Nie mówię tylko, że w tym momencie ja rozumiem, że Węgry przy akcesji do, do Unii Europejskiej nie Czyli my ma problemu prawodawstwa. Czyli rozumiem, że taka grupa grupa że jak Cyganie, nie tak samo samochroniona. Jest. Czyli z tego wynika. Że, że można e, politykom z, z czołówki węgierskiej wytoczyć sprawy w oparciu o obowiązek karny węgierskiej czy też w ogóle praw człowieka, no to może to jest zrobić. Ale... Ale tak, jest wiele takich spraw na Węgrzech. Może... E, bo prawo węgierskie chroni no przed nienawiści i chroni Romów. E, I takie sprawy były i były wykrywane w sądach. Także tamta ochrona obowiązuje. Natomiast jeszcze wracając na sekundę do, do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy o tej sytuacji w Polsce. Ja myślę, że o wiele bardziej takim przykładem wymownym i dotyczącym mowy yy, nienawiści w tym znaczeniu, w którym, o którym ja mówiłam, było to, co mówił Paweł Kukis, tak? O żydowskich bankierach sponsorujących yy, mnie jako na profesora, i, tak, i koleżanki uczestniczące w, w marszu czy w manifestacjach, yy, bo to jest odniesienie do jednego z najstarszych, najbardziej utrwalonych antysemickich mitów i... Yy, no, coś dla mnie tak jednoznacznie antysemickiego, że już chyba bardziej nie można. Yy, więc jakby tutaj... Tu widzę... A największy problem widzę w tym, bo wiem, że prokuratura się tym zajmie i, i że, że, że ta sprawa y, będzie badana. Nie wiem, jaki będzie jej chwila, natomiast będzie badana, ale... Dla mnie najgorsze naj, naj w tym wszystkim była cisza polityczna wokół tego, co, co powiedział Paweł tak? Brak potępienia ze strony liderów innych partii, obojętnych, czy yy, opozycyjnych, czy, czy partii rządzącej. Yy, ja to bym marzyła o tym, żeby pan prezydent Duda wyszedł, z, zwołał orędzie, konferencję prasową i powiedział: Nigdy w życiu, ponieważ yy, świętej pamięci. Prezydent Lech Kaczyński to mówię bez absolutnie jakiekolwiek, jakiegoś cynizmu, czy tak było. On po prostu zrobił bardzo wiele dla przeciwdziałania antysemityzmowi i dla pojednania polsko-żydowskiego. I jestem pewna, że gdyby w świętej pamięci Prezydent Kaczyński żył, to tak by zrobił, Bo po prostu to potępił. By stwierdził, że na takie antysemickie wypowiedzi z ust lidera, jednego, no lidera jednej z partii, zasiadające w parlamencie, po prostu nie ma zgody. Cisza, która zapanowała, rozumiem, że są teraz może ważniejsze nawet ustrojowo kwestie na agendzie, natomiast ja, no, mi jest bardzo trudno w państwie, w którym po tak takim nie następuje, nie następuje żadna, żadna reakcja ze strony tych, których reakcja powinna nastąpić. Pan, pan się też teksty rzucone w Chicago, to wtedy wszyscy komentowali. Ale tutaj wszyscy liczą na to, że Paweł Kukis, biedni, że w pewnym momencie przejrzy na lodi, które były przeciwko PiSowi, a to ludzie marzą, żeby go nie sporządzali do tego, żeby opojnił się przeciwko PiSowi. Tak? Wszyscy właśnie traktują z jako oprogramowanie do Wydaje mi się, że to tylko o to. Znaczy, zupełnie w politykę nie chcę wchodzić, tak? Mi chodzi o obojętnie kto by to powiedział, to ja oczekiwała zdecydowanej reakcji wszystkich innych. Proszę tak, pytanie. Więc służy zaczynam od komentarzy i, i filmu mojego i chciałam zadać pytanie. Dzisiaj jest jeszcze raz? Tak. No, różnica między mną a profesorem Grzewiczem dotyczy nie tylko stopnia tytułu naukowego, ale też tego, że on jest socjologiem i psychologiem, a ja jestem prawniczką, więc jakby zajmujemy się innymi innymi, innymi kwestiami. I Michał, no, no to jest wybitny międzynarodowy autorytet. I jeżeli on definiuje mowę nienawiści, to ja na pewno na, na, na ślepo się podpisuję pod tym, co, co on mówi. I chodzi o te badanie, jak pani na początku wspomniała, to właśnie ja, tak jak zaznaczyłam, ja nie mam i nigdy nie widziałam danych dotyczących y, skali mowy nienawiści wo wobec osób y, z niepełnosprawnościami. Domyślam się, że może nawet bardziej taka mowa nienawiści dotyczy osób y, z niepełnosprawnościami psychicznymi, tak? y, y, a nie fizycznymi, bo no, tak sobie to wyobrażam, nie? roku. Załącznikiem do tego zalecenia jest definicja mowy nienawiści. To, nie wywiera, skutek, to nie, nie wywiera skutków prawnych dla Polski. Polska nie jest zobowiązana, aby w takiej formie uchwalić tak zakaz mowy nienawiści. Natomiast przytoczę tę definicję, bo wydaje mi się, że ona jest napisana językiem właśnie nie tak stricte prawniczym, może, może też bardziej wychodzącym naprzeciw tej, tej społecznej percepcji tego, tego zjawiska, więc yy, jako mowa nienawiści, dyf... znaczy mowa nienawiści definiuje się w tym dokumencie jako każdą formę wypowiedzi, która rozpowszechnia, nawołuje do, popiera lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażoną w formie agresywnego nacjonalizmu i tu, by niektórych, niektórych polskich polityków podpadało idealnie lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości, migrantów lub osób wywodzących się do społeczności imigrantów. Także to jest taka bardzo szeroka definicja. Myślę, że trudna do wprowadzenia do, do kodeksów karnych, ale tak to zagadnienie widzi, widzi Rada Europy. białych, katolickich, polskich dzieci, nie jest. nie jest tak, nie? no to tym lepiej, tak, wydaje mi się, że nauka od najmłodszych lat, taka naturalna, nie polegająca na przekazywaniu wiedzy, tylko na stwarzaniu sytuacji, w których czymś naturalnym i oczywistym jest, że kolega ma inny kolor skóry, tak, albo mówi trochę inaczej, bo skądś przyjechał, to jest najlepsza forma edukacji. Bardzo na przykład niepokoją mnie zapowiedzi, to, to z kolei już trochę później, prowadzenia takiej narracji i w nauczaniu historii, yy, w której Polska jako ten anioł tak, narodów i, i naród wybrany i yy, świadczący na rzecz innych tylko dobro jest przedstawiona, nie wiem czy tak będzie, oby nie, ale myślę, że to jest coś, co może tylko zaszkodzić i wzmacniać postawy, które później mogą się przerodzić w ksenofobię i inne, inne postawy, które ja uważam za, za niewskazane, więc jakby no ja bym tutaj tą nadzieję pokładała w, w tworzeniu środowiska, w którym inność odmienność staje się częścią normalności, tak bym, tak bym to powiedziała, tak? i codzienności. that book fundamentalną wartością, że jednak wszystkie ograniczenia powinny być y, minimum, tak, mm, Też, panie tak panie drobne, jak, jak jest to możliwe. Czy Siez, tak Pani Państwo ma... wszystko Proszę zajęć jeszcze raz do praw człowieka, a w kolejności to jest wszystko wypisane. Jest godność jest również jednoznaczonych. Oczywiście, dlatego bo tak jak mówiłam, to chodzi tu o ważenie, ważenie praw i wolności. No, myślę, że nie rozstrzygniemy tego, ale. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś? E, Dziękujemy no bardzo. myślę, że to próba właśnie polega na to, że taka maksymalna, do na maksymalne inkluzywności rozmywa pewne granice, tak? I, i rozmywa jakby, w ogóle kategorie przestępstwa w tej sytuacji, nie? Z drugiej strony rozumiemy jakby, że, że chodzi o ochronienie grup podporządkowanych, nie wiem, narażonych na dożycia, typowego, a w jaki sposób i lub bo one nie mają tych narzędzi bronienia się, które mamy my, jak uczestnicy zynowani manifestacji na przykład, nie? Jeżeli dziejemy się, mamy z nami swoje prawo, możemy iść się bronić i tak dalej. I więc no, tu, jest, tu jest balansowanie pomiędzy tymi dwoma, dwoma momentami. Dziękuję pięknie. Już teraz zapraszam na następne spotkanie, które odbędzie się 17 lutego. Już w tej sali nic nie będziemy tutaj migrować, a w poprawie zamku już od teraz co miesiąc będziemy się spotykali e, tutaj. E, informacje będą na stronie na stronie ząty, ktoś chciał yy, Jeszcze do końca nie mamy tego. Myślę, że będzie, troszeczkę odejdziemy od tych bardzo takich lokalnych i związanych z, z obecną sytuacją tematów. Myślimy o mm, spotkaniu na temat troski na odległość. A, na przykład filipińskich migrantów, ale generalnie każdy będzie mógł się odnieść o budowaniu relacji, trudności, emocjonalności. Na poprzez Skype'a i tego typu e, technologie. Gdyby ktoś z Państwa chciał bezpośrednio otrzymywać informacje o tych wykładach, tutaj jest proszę lista, y, można podać swój adres mailowy. Są też w centrum badań migracyjnych, publikacje tego Bardzo dziękuję za